Witam wszystkich, mam na imię Ewa, jestem alkoholiczką. Czy słychać mnie dobrze? Tak, słychać. Super, bardzo się cieszę. Witam Was serdecznie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą grupę i jestem naprawdę wdzięczna dzisiaj wspólnocie i mojemu Bogu, że mogę się podzielić z Wami swoim doświadczeniem w zdrowieniu. Ja swoją przygodę, znaczy przygodę, w zasadzie kontakt ze wspólnotą zaczęłam w 2017 roku i w momencie, kiedy, kiedy już tak naprawdę to moje 15-letnie picie doprowadziło mnie do, do mojego upadku, do mojego dna, kiedy, kiedy poczułam już totalną bezsilność wobec alkoholu, bo ja swoje zdrowienie zaczęłam od wspólnoty właśnie. To tak się zadziało u mnie, że, że ja przyszłam właśnie na swój pierwszy meeting we wrześniu w 2017 roku i, i to był mój pierwszy dzień niepicia. Tak to się wszystko u mnie zaczęło. Ja w zasadzie już do wspólnoty trafiłam z takim pragnieniem zaprzestania picia. W zasadzie moje ostatnie dwa lata, zanim trafiłam do A. To była taka właśnie walka z alkoholem, gdzie chciałam sobie i innym udowodnić, że jednak nie jestem to alkoholiczką, że jednak potrafię pić kontrolowanie, ale to, to nie wyszło. Już było za późno. Poza tym myślę, że ten alkoholizm gdzieś, gdzieś dużo, dużo wcześniej we mnie był, ta choroba. No i tak, tak to się zaczęło. Ja może tak powiem, moje doświadczenie było takie, że ja na początku przychodziłam tylko na mitingi. Słuchałam doświadczeń innych i, i w zasadzie tyle było, nie? Co mi pokazało, że, że to jest dla mnie za mało. Prawie dwa lata to trwało, niecałe dwa lata, po dwóch latach przyszła ta gotowość na program, ale, ale powiem szczerze, że właśnie te dwa lata we wspólnocie, pierwsze dwa lata pokazały mi, że to nie jest problem z moim piciem, z alkoholem, tylko ja mam problem. Z, ze sobą samą, tak, z moją chorą głową, przede wszystkim, z chorymi emocjami, uczuciami e, i, i z chorą duszą. E, I tak to wyglądało, że, że mi się wydawało, że jak nie piję, to jest wszystko ok, a jednak tak nie było. Ja byłam, pomimo tego, że byłam suchą alkoholiczką, nie piłam, to byłam jedną wielkochodzącą urazą przede wszystkim. E, bardzo często i bardzo szybko przede wszystkim popadałam właśnie w taką złość, gniew, no, te wady wszystkie we mnie hulały i tak na dobrą sprawę ja nie miałam żadnych narzędzi tylko tyle, że, że czerpałam gdzieś jakąś wiedzę właśnie z doświadczeń ludzi na meetingach, ale bardzo ciężko było mi cokolwiek wdrożyć w moje życie i, i też tak to widzę, że gdzieś po tych dwóch latach przyszedł ten moment, kiedy ja po raz kolejny uznałam tą bezsilność, tak, wobec tej choroby, że, że ja sobie po prostu nie poradzę sama, nie? Że same meetingi nic mi nie dadzą. I, i przyszła gotowość wejścia na program. I, i tak to się zaczęło, że mm, poprosiłam po prostu moją sponsorkę, drugą alkoholiczkę o przeprowadzenie mnie przez kroki. Krok pierwszy w zasadzie to ja uznałam już dużo wcześniej zanim właśnie przyszłam do tej wspólnoty, ale wiem, że bez tego, bez tego nie byłoby nic, nie. Dla mnie właśnie ta bezsilność, tak w krótkim zdaniu, to jest po prostu yy, tak na dobrą sprawę. Jedno piwo dla mnie to jest za dużo, a 10 piw to jest za mało i dla mnie to jest ta bezsilność. Ja po prostu jestem bezsilna wobec alkoholu. Yy, w pełni w 100% zaakceptowałam przede wszystkim tą chorobę, że jestem alkoholiczką. Yy, w kroku drugim, trzecim odnalazłam Boga, czy odnalazłam, ja w zasadzie yy, Jestem, byłam osobą wierzącą, natomiast y, y, mówię o tym, o tym ponieważ y, tak na dobrą sprawę ja wiem, że ja czwartego kroku bym nie postawiła właśnie bez tych kroków, y, y, ty, bez tego drugiego i trzeciego kroku, bo czwarty krok wymagał ode mnie właśnie y, t, y, takiego wnikliwego y, zajrzenia, spojrzenia w siebie bardzo, bardzo głęboko i bardzo, bardzo szczerze, przede wszystkim uczciwie. Powiem wam, że ja się bardzo bałam w ogóle tego kroku. Ja kiedyś na początku jeszcze właśnie mojego chodzenia na mikingi, śmieję się z tego, bo ja próbowałam samo siebie sponsorować i, i oczywiście krok czwarty sobie pominęłam. Ja byłam taką ekspertką, że, że pierwsze trzy kroki te przeszłam przecież sama. Czwarty to jest mi niepotrzebny bo po co, nie? Po co się tam grzebać w tej przeszłości, przecież to już było, minęło, nic to nie zmieni. Natomiast dzisiaj wiem, że właśnie to jest bardzo istotny krok, bardzo ważny krok dla mnie i tak jak wspomniałam, bez, bez, bez Boga, bez powierzenia swojego życia Bogu, na pewno bym tego kroku nie napisała, bo ja dostałam trzy tygodnie na, na, na czwórkę, żeby ją napisać, natomiast Podchodziłam do tego, jak kot dojeżdża, chałupę miałam wysprzątaną, wszystkie szuflady, robiłam wszystko, aby tylko nie się i nie pisać, bo się bałam po prostu zderzenia z tą prawdą o sobie. Bo właśnie tego dotyczy ten krok, tak? Ja właśnie to zobaczyłam, tak? Pisząc, pisząc te tabelki, tych uraz, tych moich, tej, tej mojej nieuczciwości, tego, co tak naprawdę nazbierało się przez wiele lat, no to wtedy mogłam tak naprawdę zobaczyć, skonfrontować się sama ze sobą i zobaczyć prawdę o sobie, nie? Bo mi się wydawało, że ja jestem taką biedną, biedną pokrzywdzoną Ewunią, która po prostu gdzieś los i, i, i Bóg pewnie też niesprawiedliwie gdzieś potraktował. Byłam pełna właśnie tego bólu, cierpienia, tych uraz, niezgody, ten świat w ogóle nie taki, ludzie nie tacy i, i no ja to wszystko musiałam wypisać, nie? Głównie właśnie te, te urazy były dla mnie, powiem szczerze, e, chyba jedne z trudniejszych, ponieważ ja musiałam zobaczyć wady swoje, nie? Wady swoje właśnie e, w tych sytuacjach, gdzie mi się wydawało, że, znaczy wydawało mi się, gdzie ktoś mi powiedzmy skrzywdziła, a, a, tutaj musiałam siebie wprawdzie zobaczyć, nie? I to było dla mnie chyba najtrudniejsze. Ja na przykład miałam bardzo dużo urazy do mojej mamy, nie? Moja mama była wrogiem numer jeden dla mnie. Nie miałam z nią żadnej relacji. Traktowałam ją jak wroga i, i najwięcej miałam chyba uraz do niej. I powiem wam, że no dla mnie to było niesamowite przeżycie, kiedy ja zobaczyłam właśnie rzeczywistość tak naprawdę jaka jest, nie? siebie, siebie w tym wszystkim jaką byłam też córką i ja dzisiaj wiem, że moja mama mnie kochała i kocha mnie. Nie, nie była mi w stanie dać tego, czego nie miała, po prostu to w jaki sposób mnie wychowywała, to w jaki sposób pokazywała swoją miłość, tak potrafiła, tak to robiła, nie? Więc no dzisiaj inaczej zupełnie na to patrzę. Ja i mam bardzo dobre relacje z moją mamą, taką, jakiej nawet nie marzyłam. Także to też, też mi właśnie pokazało ten czwarty krok mi pokazał, że, że ja mogę, jakby zupełnie inaczej spojrzeć na nie tylko na moją mamę, ale też na wiele wiele ludzi ze swojego życia, nawet ci, którzy mnie skrzywdzili, tak w jakiś sposób, że to mogli być ludzie chorzy, nie, ludzie chorzy na na duchu, ludzie, którzy tworzą emocje, ja też wiele wiele takich rzeczy, że tak powiem popełniłam w swoim życiu. Wiele, krzywdy wyrządziłam ludziom i, i wiem, że to było wszystko kierowane gdzieś yy, przez moją chorobę też alkoholową, nie? Czy moje, moje wady, moje ego, mój, mój egoizm, egocentryzm, mój, takie, takie skupianie się przede wszystkim na, na sobie, tak? Ja, ja tu najważniejsza, ja najmądrzejsza i ja najlepsza, nie? Yy, dla mnie było bardzo dużo lęków, ja miałam bardzo dużo takiej yy, samoobsesyjności na, na własnym punkcie, bardzo zaniżone poczucie wartości, więc no takie zobaczenie prawda sobie nie było dla mnie, dla mnie łatwe. Natomiast dzisiaj wiem, że było na pewno, na pewno bardzo istotne. To samo też się dotyczyło na przykład mojej córki starszej, jeżeli chodzi o urazę. Moja starsza córka dzisiaj ma lat 19 prawie, z wieku 13 lat. Postanowiła mnie zostawić i wyprowadziła się do taty. Jestem po rozwodzie, więc po prostu uraza do niej przybrała rozmiar po prostu no, ogromny, ogromny. Nie mogłam się z tym pogodzić, że, że mnie zostawiła, że, że myślałam, że po prostu gdzieś poleciała na jakieś pieniądze, bo mój były mąż był jej w stanie wiele rzeczy zapewnić, których ja nie byłam w stanie zapewnić. No i to też był dla mnie kolejny powód do picia. No ja w czwartym kroku, wiecie, ja to rozpisałam i, i, i właśnie to mi pokazało, że, że ona siebie ratowała, nie? Zresztą już po rozmowie takiej wnikliwej też z nią, wiem, że szukała dla siebie pomocy właśnie w taki, ani nie inny sposób. I, I ja dzisiaj, ja się pogodziłam z tym, nie? Że moja córka mieszka z, ze swoim tatą i, i też relacje mamy bardzo dobre, także Wiele rzeczy ja tam zobaczyłam w tym czwartym kroku. Tak naprawdę ten krok bardzo mi pomógł przede wszystkim, wiecie, zrzucić ten balast taki na ten papier, nie? To, to wszystko, co ja właśnie jakby zbierałam do tego plecaka i, i, i przez całe życie niosłam, ja to wszystko mogłam gdzieś tam wywalić, nie? Przede wszystkim też mogłam zobaczyć rzeczywistość, jaka, jaka jest, a nie jaka mi się wydawała. Ja miałam strasznie skrzywiony obraz tej rzeczywistości i, i to, mi, to mi pokazało, że, nie wiem, ktoś ma chyba mikrofon włączony? I, i, i to, mi, to mi pomogło tak naprawdę pogodzić się z tą rzeczywistością, nie? Pogodzić się z nią po prostu. Ja dzisiaj nie zamykam za nią drzwi. Po prostu jest to dla mnie też krok otwarty bo pomimo, że jestem już, już tam trochę w tej wspólnocie, zdarza mi się, że, że gdzieś ktoś, jak się swoim doświadczeniem, to to mi się coś jeszcze przypomina. To jest nie sposób wszystkiego tam wypisać, nie? Na tamten czas, kiedy pisałam ten krok, zrobiłam to uczciwie przede wszystkim. Ja podeszłam właśnie do tego uczciwie, nie chciałam nic zataić, nic sobie zostawić i prosiłam Boga, żeby, żeby gdzieś po prostu otworzył mi tą głowę żebym niczego nie pominęła i ta uczciwość była dla mnie bardzo ważna, bo ja, no ja wiedziałam, że jak coś, coś ukryje, no to wszystko wylizie, nie? Dla mnie to taki, taki kamyk w bucie, jak ja to tak zawsze mówię, że, że ten kamyk w bucie zawsze będzie mi przeszkadzał później, także na tamten czas podeszłam do tego jak najbardziej uczciwie potrafiłam. No cóż, mogę jeszcze powiedzieć, ten czwarty krok na pewno mi dał też takie jakby spojrzenie na, na zupełnie inne teraz, nie? Na, na ludzi, na, na sytuacje, które mnie gdzieś tam otaczają. Ja dostałam też bardzo fajne takie narzędzie od sponsorki w formie tabelki 10 kroku, gdzie, gdzie zanim jeszcze weszłam na, na, na ten czwarty krok mogłam takie rzeczy wypisywać już właśnie w tej tabeli 10 kroku. Ja dzisiaj wiem, że, że tak naprawdę ta uraza, ten gniew, złość to jest dla mnie wrogiem, nie, wrogiem numer jeden. To nie jest też tak, że ja tego nie łapię, nie, że nie łapię urazy, łapię tą urazę, zdarza mi się oczywiście, jestem człowiekiem. I, I po prostu mam te wszystkie emocje w sobie, natomiast ja już wiem, że, że dzieje się przede wszystkim coś ze mną, nie, nie to, że, że ktoś coś zawienił, tylko gdzieś uruchamiają się te moje wady. Przede wszystkim moja nietolerancja, moja samosprawiedliwość, obsesyjność też mi się włącza często. No i, i przynajmniej wiem, co ja mogę z tym zrobić, nie? Mogę, mogę to rozpisać, mogę zadzwonić do sponsorki, do, do kogoś z grupy, przegadać to. Przede wszystkim nie, nie pielęgnować tej urazy. Właśnie nie wchodzić w to, tak, żeby tego nie zbierać sobie i, i, i po prostu się tego wyzbywać, bo tak naprawdę uraza niszczy mnie, wyniszcza mnie y, drugiemu człowiekowi, nie, nie szkodzi, tak jak u mnie alkoholiczce, y, może mnie doprowadzić po prostu do picia. Dzisiaj, dzisiaj to wiem, że tak może być i ja już z tym w ogóle nie dyskutuję, więc y, y, dzięki temu, że właśnie mam program, mam narzędzia, y, dzisiaj wiem, że mogę coś z tym zrobić. Powiem wam, że takie najbardziej uwalniające dla mnie to było też zrzucenie tego z siebie, czyli wyznanie, wyznanie tego czwartego kroku, nie, ale to już jest akurat w piątym kroku. Także chyba w temacie czwartego kroku, chyba tyle. Chciałabym się podzielić. Chyba na tym skończę. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. Ktoś miał jakieś pytania, to może tam po meetingu odpowiem. Dziękuję, jeśli.